tak nie ziemia drży, to i Polska w roku 1952. 23 stycznia został opublikowany projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który poddano ogólnonarodowej dyskusji. Wcześniej jednak Stalin wprowadził do tekstu około 50 poprawek. Sejm uchwalił Konstytucję PRL-u pół roku później. W październiku odbyły się według nowej ordynacji drugie po wojnie wybory do polskiego parlamentu. Sfałszowane. Niemalże stuprocentowe poparcie otrzymał Front Narodowy, czyli Blok Wyborczy, PZPR-u, zsl -u, SDI Bezpartyjnych. Polska w roku 1953. Pracowaliśmy nad tym i pracować będziemy nadal, by Polska żyła po Bożemu. 26 września został internowany prymas Stefan Wyszyński ale w grudniu episkopat złożył ślubowanie na wierność PRL-owi. Mimo, że od 5 marca nie żył Józef Stalin i byli tacy, którzy nie tylko opłakiwali ojca narodów, pisząc okolicznościowe artykuły i utwory, ale oczekiwali zmian politycznych. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Trówczak, witam pana profesora. Dobry wieczór, witam serdecznie. Historia żywa. W październiku 1952 roku odbyły się drugie po wojnie wybory do parlamentu, wygrane przez Front Narodowy. Premierem został ustępujący prezydent, ale nadal pierwszym sekretarzem KC PZPR Bolesław Bierut, którego 60. urodziny obchodzono podniośle w kwietniu. Przed nim wyzwania, trudności gospodarcze w zaopatrzeniu rynku, reglamentacja podstawowych produktów, obowiązkowe dostawy. Od 3 maja zaczęła nadawać rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Stała się ostoją wolnych od cenzury wiadomości przekazywanych do kraju, gdzie symbolem narzuconej władzy miał być Pałac Kultury i Nauki. Podpisano umowę z ZSRR o jego budowie w Warszawie. Trwała tylko dwa lata. Tymczasem Izba Reprezentantów Kongresu USA opublikowała obszerny raport dowodzący, że to Związek Radziecki dokonał zbrodni katyńskiej. W końcu grudnia władze internowały byłego lwowskiego hierarchę arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Rok 1953 przyniósł kumulację działań skierowanych przeciwko Kościołowi w Polsce. Już w styczniu proces 16 krakowskich księży, a w kolejnych miesiącach dekret o ingerencji państwa w obsadzanie stanowisk kościelnych, czy proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników. Od 5 marca nie żył Józef Stalin. O śmierci wodza nie mógł wiedzieć pilot, porucznik Franciszek Jarecki, który w tym samym dniu w Myśliwcu zbiegł na duńską wyspę Bornholm. Ale rok 1953 rozpoczął się zniesieniem kartek na mięso, tłuszcze, cukier i mydło, a w polityce międzynarodowej protestem Polski przeciwko organizowaniu przez USA szpiegostwa w naszym kraju. Kończyła go grudniowa ucieczka na zachód wicedyrektora 10. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podpułkownika Józefa Światły, to był także czas dyskusji wywołanej na emigracji przez Czesława Miłosza, który wydał książkę Zniewolony umysł. Dziś o Polsce lat 1952-53. Jeżeli powiem 7 lat po wojnie, dopiero, a może już Nowa Polska otrzymała konstytucję, której autorem był Józef Stalin, bo konsultacje społeczne były zdaje się fikcją, to tak by wypadało i wyglądało? Rzeczywiście siedem lat po wojnie ta konstytucja została narzucona. Czy to szybko, czy wolno? Pamiętamy, że konstytucja marcowa w Polsce przedwojennej, oczywiście po bardzo intensywnej pracy parlamentarzystów Sejmu Ustawodawczego powstała w znacznie krótszym czasie właściwie niespełna trzy lata po odzyskaniu niepodległości, a toczyły się jeszcze działania wojenne. Konstytucja Marcowa była owocem kompromisu wszystkich istotnych sił politycznych ze wszystkimi wadami, jakie kompromis może posiadać. Ale jednocześnie miała legitymację społecznej zgody na taki, a nie inny zakres praw i obowiązków, który został w niej ustanowiony. A co jeszcze ważniejsze, to nie była tylko ozdoba, ale było to żywe prawo. Oczywiście na przeciwległym biegunie konstytucyjnego porządku znajdowało się to, co ustanowione zostało z woli Stalina w Polsce w roku 1951 52 bo od maja 1951 roku formalnie obradowała Komisja Konstytucyjna, która przygotowywała kolejne projekty poprawiane i nadzorowane osobiście przez Stalina. Pamiętajmy też o niezwykle aroganckich rządach kolejnych, zmieniających się akurat w latach 52-53 ambasadorów sowieckich w Warszawie, a więc i oni tutaj mieli swoje nie tylko trzy grosze, ale znacznie więcej do powiedzenia w sprawach również dotyczących ustawy zasadniczej. Niesuwerennego aktu, który nie miał właściwie żadnego przełożenia, przepraszam za to niezgrabne określenie, w zakresie deklarowanych w nim praw, np. prawo własności, nie zostało potwierdzone w tej konstytucji. Mówiła ona tylko o tym, że chronią je poszczególne ustawy, czyli wiadomo, rozporządzenia niższego rzędu niż konstytucja. Oczywiście inne prawa pojawiały się w tej konstytucji, ale na zasadzie ozdoby, której nikt nie był w stanie egzekwować. Bardzo ładnie to scharakteryzował Artur Rubinstein, wielki polski pianista żyjący na emigracji, który kiedy przyjechał już w latach 70., kiedy obowiązywała wciąż ta sama, poprawiana jeszcze tylko na bardziej, powiedziałbym, lojalistyczną wobec Związku Sowieckiego konstytucja, Rubinstein powiedział, macie taką ładną konstytucję, tyle w niej praw, taka ładna, tylko szkoda, że taka nie używano. Bardzo Myślę, ładne że... określenie. To właśnie dowcip tego świetnego artysty oddaje chyba najprecyzyjniej zakres praw, jakie gwarantowała formalnie konstytucja PRL-owska. Panie profesorze, a mówiła o państwie demokracji ludowej. Zresztą od tego momentu Polska otrzymała nazwę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Od tego momentu, to znaczy od 22 lipca trzeba było wtedy używać nazwy PRL. Wcześniej formalną nazwą państwa była wciąż Rzeczpospolita Polska, choć było to państwo dominowane przez komunistów i zarządzane z Moskwy. PRL jest państwem demokracji ludowej, gdzie władza należy do ludu pracującego miast i wsi. Tak brzmiał pierwszy artykuł. Konstytucji, On dobrze wprowadza w jej, powiedziałbym, ducha, ale jak lud pracujący miast i wsi sprawuje władzę, oczywiście praktycznie za pośrednictwem organów władzy państwowej. I to było istotne sformułowanie pojawiające się w tej konstytucji. No bo nie było żadnej wyraźnej ścieżki między owym ludem pracującym a organami władzy państwowej i przede wszystkim zniesiona została zasada trójpodziału władzy. Nie było jej wpisanej do tej konstytucji, tylko mówiono o odrębnych organach władzy państwowej, w tym także sądach i prokuraturze postawionych na równi. A więc pierwsza przede wszystkim część konstytucji, w tym ten artykuł pierwszy, który zacytowaliśmy, pani redaktor w swoim pytaniu i ja później w rozwinięciu odpowiedzi na to pytanie, rzeczywiście charakteryzują zupełnie fasadowy i jednocześnie podporządkowujący PRL systemowi politycznemu, gdzie nie było miejsca na wolność obywatelską, na prawa obywatelskie ani na aktywność polityczną. Ta istota konstytucji no, była opiewana oczywiście przez usłużnych artystów jako sam szczyt możliwej demokracji, sam szczyt osiągnięć prawa światowego. Zorganizowano nawet Konkurs na utwór literacki związany z nową konstytucją. Wygrała go Wisława Szymborska, która uzyskała drugie miejsce, pierwszego miejsca nie przyznano. Myślę, że nie są to utwory, z których później nasza noblistka była dumna. Można by powiedzieć, że konstytucja jakby gwarantowała rządowi, że się sam wyżywi, bo jednak żadnej tam odpowiedzialności rządu wobec ludu sprawującego Władze, ludu pracującego miast i wsi jednak nie było. I to też nie było dziwne, bo konstytucja była przyjęta według wzorów sowieckich. Tak, oczywiście konstytucja była ściśle wzorowana na modelu sowieckim przez Stalina przygotowanym do poszczególnych wariantów, jakie miały być wprowadzane w krajach nazywanych odtąd krajami właśnie demokracji ludowej. Ale myślę, że istotą porządku politycznego związanego z tą konstytucją, jeżeli słowo porządek i słowo polityczny tutaj mają jakiś sens w ogóle, była ordynacja wyborcza do nowego Sejmu, która zakładała, że liczba kandydatów nie będzie większa od liczby miejsc. A zatem wykluczało to całkowicie możliwość wyborów. No bo jeżeli mamy kandydatów tyle ile miejsc i ja ani jednego więcej, to znaczy, że możemy co najwyżej w głosowaniu, nawet gdyby nie zostało sfałszowane, ustalić hierarchię popularności posłów, którzy i tak zostaną wybrani. Panie profesorze, powiedział pan fasadowa konstytucja i sfałszowane wybory, to dwa słowa, które określają ten czas o którym dziś mówimy, a propos tych sfałszowanych wyborów, 99,8% głosów padło na front narodowy, specjalnie utworzony blok wyborczy PZPR-u, zsl -u, SD i bezpartyjnych. Te 0,2% to taki był listek figowy chyba, tak? Chociaż w Związku Sowieckim zdarzały się nawet i poparcia powyżej 100%. Były takie wpadki, powiedziałbym, w systemie liczenia głosów, w którym liczyło się oczywiście to kto ma to liczydło w ręce, a nie to kto i jak głosuje. Leninowska zasada zdaje się. Tak, oczywiście. Akurat frekwencja formalnie ogłoszona w tych wyborach z końca 1952 roku wynosiła 95%, więc wciąż jeszcze brakowało troszkę do ideału najbardziej zaawansowanych Republik Sowieckich, gdzie ona przekraczała 99%. Natomiast rzeczywiście głosy na tak, to znaczy te potwierdzające Listy kandydatów wynosiły blisko 99, bo 98,8, tak jak pani redaktor powiedziała, widocznie uznano, że jeszcze Polska nie dojrzała do takiego najdoskonalszego wzorca, jaki buduje się skutecznie w Związku Sowieckim, stąd pewnie takie 5% brakującej frekwencji i 1,2% brakujących głosów na tak. To oczywiście brzmi może śmiesznie, w istocie to była bardzo ponura historia i bardzo ponura rzeczywistość. W tym kontekście warto przywołać motto do książki, która ukazała się w tym czasie, książki Czesława Miłosza o którym mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, o tym, jak wybrał wolność. Pierwszą jego ważną książką opublikowaną już na emigracji, współrozpoczynającą ze ślubem i transatlantykiem Gombrowicza wydawnictwa Biblioteki Kultury Paryskiej. Niezwykle ważna książka, eseistyczno-polityczna, Zniewolony umysł. Mottem do tej książki było powiedzenie żydowskiego mędrca, który mówił, cytuję z pamięci, więc oczywiście dokładny cytat to nie jest, że kiedy ktoś mówi, że ma 50% racji, to to jest normalne. Kiedy ktoś mówi, że ma 70% racji, to to budzi już pewien niepokój. Ale kiedy ktoś mówi, że ma 99% racji, to trzeba uciekać. Polska znalazła się w sytuacji... W 1952 roku, kiedy właściciele PRL, można tak już wtedy o nich powiedzieć, stwierdzali, że mają 99% racji, tyle tylko, że prawie nikt nie mógł uciec. O jednej ucieczce pani redaktor wspomniała, ale tych ucieczek wiele być nie mogło. Ale ja dodam jeszcze jedną ucieczkę, jeżeli mogę tak nazwać, to oddanie funkcji prezydenta przez Bolesława Bieruta, bo dotychczas był i prezydentem i pierwszym sekretarzem, a teraz pozostał pierwszym sekretarzem, ale otrzymał fotel premiera z ta ucieczka, czy raczej zamiana miejsc? To się wiązało ściśle z modelem sowieckim. Wprowadzano taką samą zmianę w innych krajach tzw. Tak demokracji ludowej, jakiej domagał się Stalin i na dwa lata rzeczywiście zamienił fotele Bierut, stając się formalnie premierem. Prace bieżące rządu dalej prowadził dotychczasowy od 1947 roku premier Cyrankiewicz, w tym momencie przesunięty na stanowisko wicepremiera. Ale w istocie ta Przerwana najdłuższa w historii Polski kadencja premiera, czyli właśnie Cyrankiewicza, która zaczęła się w 1948, trwała do 1952. Wtedy właśnie nastąpiła ta przerwa spowodowana decyzją Stalina, że tak, a nie inaczej należy podzielić miejsca na szczytach władzy w poszczególnych krajach demokracji ludowej. Na dwa lata Bierut to miejsce zajął, a potem Cyrankiewicz ponownie od 1954 roku już do 70 a więc przez 23 lata to miejsce zajmował. Oczywiście najważniejsze pozycje w strukturze władzy zajmowały nie te osoby, które miały odpowiednio pięknie brzmiące tytuły, jak na przykład premier rządu, tylko zależało to od pozycji w politbiurze. A w politbiurze wciąż najważniejsza była ta sama trójka. Bierut, który wyrastał już w tym czasie wyraźnie ponad innych, oraz Serman i Minc. Ta trójka wciąż naprawdę rządziła Polską. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Historia żywa. 3 maja 1952 rok. Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu... Jan Nowak-Jeziorański. ...składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy mówili głośno to czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. Polacy otrzymali... Pewną nadzieję, zielone światełko. Otóż zaczęła nadawać rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, a Kongres Stanów Zjednoczonych opublikował raport, który dowodził, że to Związek Radziecki dokonywał zbrodni katyńskiej. To były dwa ważne fakty w 1952 roku, świadczące o tym, że Polacy nie są sami. Myślę, że bardzo celnie pani redaktor przypomniała w tym momencie te dwa fakty i użyła tej metafory, która wydaje mi się niezwykle trafna, bo zielone światełko rzeczywiście towarzyszyło słuchaniu wolnej Europy na odbiornikach lampowych. Takie wtedy przecież były, tranzystorów jeszcze nie było. I świeciło się to zielone najczęściej światełko w tych wielkich radioodbiornikach, których rzecz jasna nie wolno było używać formalnie do słuchania zakazanych radiostacji. Warto też przypomnieć, że przemysł radiotechniczny w Polsce produkował już wtedy radioodbiorniki, ale specjalnie starano się je produkować w taki sposób, żeby nie odbierały określonego zakresu fal krótkich, na których właśnie najczęściej pojawiały się takie rozgłośnie wcześniej jak Radio Madryt, BBC czy Głos Ameryki. Teraz doszła wolna Europa, mimo instalowanych zagłuszarek, poszczególnych wojewódzkich, a nawet powiatowych urzędach bezpieczeństwa ten głos, wolny głos, bardzo dobrze redagowany przez Jana Nowaka Jeziorańskiego do 1975 roku, a więc również przez 23 lata, tyle ile Cyrankiewicz na fotelu premierat. Natomiast Jan Nowak Jeziorański stworzył, oczywiście nie sam, z gronem swoich współpracowników, którymi rządził żelazną ręką budząc często niechęć, zresztą w tym gronie właśnie dla swoich dyktatorskich metod prowadzenia firmy, nazywany często Bonapartem przez pracowników RWE. Nowak Jeziorański jednak stworzył coś niezwykle ważnego, przynoszącego nadzieję tę, o której pani redaktor mówiła, że nie jesteśmy sami. To było jak haust świeżego powietrza, jak po prostu możliwość przetrwania w tej niezwykle dusznej atmosferze, a jeszcze, że było to robione właśnie w bardzo... Taki nowoczesny sposób, że do tego były dodane bardzo obficie audycje kulturalne prowadzone przez najwybitniejszych pisarzy emigracyjnych i najwybitniejszych polityków także emigracyjnych, z którymi wielu przecież Polaków w kraju łączyło swoje sentymenty i nadzieje i obok tego trzeba postawić, tak jak pani redaktor to zrobiła właśnie, Przekazywane przez RWE wiadomości o ustaleniach Komisji Madena, bo tak się nazywał kongresmen Kongresu Stanów Zjednoczonych, który przewodniczył tej komisji prowadzącej śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Raport z 22 grudnia 1952 roku, niezwykle rzetelnie przygotowany na blisko 2400 stron, udowadniał ponad wszelką wątpliwość kto kogo i kiedy zabił w Katyniu. Nie tylko chodziło o świadomość rodzin ofiar, chodziło o coś więcej, o to, że prawdy nie da się zabić. Jest obszar wolnego słowa, gdzie ta prawda wychodzi na wierzch staraniem, ofiarnym staraniem wielu ludzi. I to przynosiło nadzieję, że zbrodnie komunistyczne nie zostaną całkowicie pokryte kurzem zapomnienia lub manipulacją kłamliwej propagandy. Myślę, że takie odczucia mogły towarzyszyć również rodzinom ofiar, które były zabijane w 52-53 roku w więzieniach ubeckich w Polsce. Przypomnijmy, to jeszcze był czas, kiedy istniało na obszarze PRL-u blisko 100 obozów pracy gdzie sądy wojskowe wydawały wciąż bardzo dużej liczbie wyroki śmierci, wciąż wykonywane. Do 1955 roku 4400 wyroków śmierci, z których 3300 mniej więcej zostało wykonanych. To właśnie w 1953 roku, 24 lutego, w więzieniu na Mokotowie został zastrzelony strzałem w tył głowy generał Emil August Fildorf-Nil, szef Kedywu, kierownictwa dywersji. Armii Krajowej. To oczywiście tylko jeden z wielu zabitych w tym czasie i myślę, że ofiary tych, którzy ginęli w tym czasie w katowniach ubeckich, rozsianych po wszystkich województwach PRL, mogły mieć tylko tę jedną nadzieję, poza oczywiście nadzieją związaną z religią. Tę jedną nadzieję ziemską, że prawda o tych zbrodniach wypłynie i to właśnie Radio Wolna Europa, to właśnie Komisja Madena te nadzieje podtrzymywała. Mówi prawnik i historyk profesor Wiktor Sukiennicki. Gruzin odchodzi, Gruzin przepada, Gruzin, który tyranizował i uciskał całą ludzkość, Gruzin, który gnębił miliony ludzi, Gruzin odchodzi z tego świata. Prawda, Katynia. Gdyby wolna Europa zaczęła nadawać w kwietniu 1952 roku, to może dostrzegłaby bardzo podniosłe obchody 60. urodzin Bolesława Bieruta. Piotr Lipiński w książce Bolesław Niejasny napisał o Bierucie, że to taki forest Gump polskiego komunizmu. Natomiast to o Bierucie mówiło się też, że to polski Stalin... Ale te podniosłe uroczystości pewnie zdarzyły się jeszcze w 52 roku, ale nie zdarzyły się w 53. 5 marca zmarł Józef Stalin, ojciec narodów. Czy by to wskazywało, że coś się będzie zmieniało? Oczywiście zaraz przejdę do jakiejś próby refleksji nad znaczeniem śmierci Stalina, ale jednak zatrzymam się nad przypomnianym przez panią redaktor określeniem z niewielkiej monografii poświęconej Bierutowi. Otóż nazwanie Bolesława Bieruta Forestem Gumpem polityki polskiej tego czasu wydaje mi się skandalem po prostu, bo oczywiście rozumiem o co chodziło w tym porównaniu, o człowieka znikąd w pewnym sensie, bo nie tak wiele przez długi czas wiedziano o pochodzeniu Bolesława Bieruta i rozmaite spekulacje były na ten temat snute, ale myślę, że ta niewinna przecież i urocza postać z filmu amerykańskiego, grana przez Toma Hanks'a, tak rażąco odbiega od ponurego oprawcy, który miał na rękach krew dziesiątków tysięcy ludzi w Polsce. Dlatego pozwalam sobie protestować przeciwko takim banalizującym prawdziwe wielkie zło określeniu. Bierut był polskim Stalinem, można tak powiedzieć. Choć oczywiście tego rodzaju zestawienie może z kolei zabrzmieć relatywizująco w stosunku do skali zbrodni Stalina. Stalin miał tej krwi najwięcej na rękach ze wszystkich zbrodniarzy XX wieku. Dystansując nawet Adolfa Hitlera w tym swoistym rankingu przelanej krwi. Otóż śmierć Stalina... Nieoczekiwana, bo oczywiście no, KPZR w Związku Sowieckim czy PZPR w Polsce podtrzymywały wrażenie, jakby Stalin miał żyć wieczny. Jakby żadna zmiana na tym ołtarzu komunistycznej religii nie była możliwa. Ale cóż, Stalin, który swoje urodziny obchodził hucznie w 1949 roku, 70 urodziny, tak naprawdę miał wtedy akurat 71 lat, ale Wskutek rozmaitych okoliczności utajnił tę prawdziwą datę, rok 1878, jako prawdziwą datę swoich urodzin. Zatem w 1949 obchodzono hucznie na cały obóz komunistyczny te urodziny. I na ten wzór właśnie Bierut organizował swoje 60. urodziny w 1952. Stalin był już człowiekiem schorowanym i występował coraz rzadziej publicznie. Wylew krwi do mózgu, który pozbawił go ostatecznie życia, przy braku jakiejkolwiek pomocy ze strony towarzyszy, którzy znaleźli go na dywanie w jego daczy w Kuncewie, doprowadził do jego śmierci. Ta sytuacja była szokiem, ulgą, wybuchem nadziei, oczywiście tajonych, oczywiście nieeksponowanych, bo za ich ujawnienie groziły najsurowsze kary. I panie profesorze, i przelało się morze, a może ocean łez i w Polsce i poza Polską. Tak, to prawda, no bo kult, jaki stworzono wokół osoby Stalina oddziałał skutecznie na miliony rzeczywiście ludzi, którzy wierzyli, że to jest ten genialny sternik ludzkości, posępu, chorąży pokoju, wielki językoznawca i jakie by tam jeszcze nie pojawiały się przy jego nazwisku określenia. A zatem część tych łez na pewno była wylewana z pełnym przekonaniem, choć w atmosferze no właśnie jakiegoś zaczadzenia, powiedziałbym, jakiegoś zamętu wywołanego przez tę komunistyczną pseudoreligię. Ale jednocześnie przecież byli ludzie, a raczej w Polsce na pewno była ich większość, która nie odczuwała żalu z powodu śmierci Stalina, tylko zdecydowana większość oczekiwała na jakiejś zmiany. No i na pewno wielu Pewnie też chyba można zaryzykować, że większość po prostu cieszyła się z tego, że ten, który symbolizował niejako wieczność tego systemu opresji, sam odchodzi do wieczności, a życie toczy się dalej i otwiera nadzieję na możliwe zmiany. Ci, którzy próbowali dać wyraz swojej radości, zostali bardzo surowo ukarani. Między innymi mała dziewczynka, która napisała ręcznie kilka ulotek wyrażających radość z powodu... Śmierci Stalina została skazana na cztery lata więzienia, proszę sobie wyobrazić. Wiele osób zostało skazanych do obozów pracy za okazywanie radości. Także to właśnie pokazuje istotę systemu, który Stalin może nie tyle stworzył, bo odziedziczył jego rdzeń już po Leninie, ale udoskonalił, doprowadził do pewnej perfekcji zła. O aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego mówi kapelan Radia Wolna Europa, ksiądz Tadeusz Kirszke. Gdyby uwięziony prymas mógł przemówić do swojej osieroconej rzeszy, na pewno przypomniałby słowa św. Pawła, słowa napisane w więzieniu. Bracia, trwajcie mocni w wierze. Wiedziałam na początku naszego spotkania, że rok 1953 przyniósł kumulację działań skierowanych przeciwko Kościołowi w Polsce. No bo tak, proces 16 krakowskich księży, dalej dekret o ingerencji państwa w obsadzanie stanowisk kościelnych. Proces biskupa Kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników, a 26 września internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dlatego może dziwić, że grudzień zakończył się ślubowaniem episkopatu na wierność PRL-owi. Jak powiązać te fakty? To jest rzeczywiście bardzo interesująca historia. Można zadawać sobie pytanie, dlaczego dopiero wtedy, no bo prymas Wyszyński został aresztowany, Kilka miesięcy po śmierci Stalina. Stalin uważał, że rozprawę z kościołem w Polsce, bo tym się interesował osobiście, trzeba przeprowadzić w sposób najbardziej inteligentny, to znaczy doprowadzając do jego wewnętrznego rozłamu. To była idea Stalina. Zanim uderzy się w głowę, czyli w prymasa Wyszyńskiego, trzeba doprowadzić do podważenia jej autorytetu, do Nieposłuszeństwa dużej części księży i temu służyły ruchy nazywane ogólnie formacją księży patriotów, rozbudowane w 1954 już roku po aresztowaniu księdza prymasa do blisko czterech tysięcy księży, którzy zgłosili się do tej komisji, tak ona się wtedy nazywała, księży i działaczy świeckich, katolickich przy froncie narodowym. To byli ludzie, którzy stanowili no mniej więcej 30% czy 20 parę procent ogółu księży w Polsce i którzy wybrali ze strachu z powodu materiałów kompromitujących, zebranych na nich, albo pewnie niewielu z nich, ale mogli być i tacy z pobudek ideowych, o ideą możliwości jakiejś zgody między ideologią komunistyczną a katolicką religią, wybrali to, na co liczył Stalin, czyli wybrali frondę przeciwko niezłomnemu prymasowi. Prymas okazał się niezłomny wbrew nadziejom komunistów, którzy cieszyli się z zawarcia porozumienia, które prymas podpisał w 1950 roku, licząc, że uda się je wykorzystać przeciwko kościołowi, bo prymas wkrótce po jego podpisaniu zaczął powołując się na to porozumienie z rządem, Bronić pozycji kościoła przed nadużyciami, przed atakami władzy wykraczającymi poza zawarte porozumienie. Irytowało to coraz bardziej władze perelowskie i czekały tylko na zielone światło z Moskwy, bo to Moskwa decydowała o tym, czy aresztować prymasa Wyszyńskiego, czy nie. Zielone światło za życia Stalina nie nadeszło jeszcze, chociaż pojawiły się już wyraźne sygnały, że zbliża się ten czas rozprawy, z kościołem, Tak jak pani redaktor przypomniała, najpierw aresztowania w Krakowie pracowników kurii krakowskiej w listopadzie 52 roku, potem arcybiskupa Baziaka, który nie tylko był metropolitą lwowskim na wygnaniu, ale był administratorem apostolskim archidiecezji krakowskiej, czyli zarządzał metropolią krakowską formalnie i w ten sposób Kraków, w pewnym sensie jedna z najważniejszych metropolii katolickich w Polsce, Straciła swojego zarządcę po aresztowaniu arcybiskupa Baziaka. Aresztowany został także biskup Sufragan, czyli zastępca, ten, który miał pełnić obowiązki w razie właśnie niemożności ich pełnienia przez biskupa Ordynariusza biskup Supragan, biskup Rospond, także znalazł się na ławie oskarżonych w procesie kurii krakowskiej, który przygotowano, mówiąc o kontaktach z wywiadem amerykańskim, o w cudzysłowie i w uproszczeniu praniu amerykańskich dolarów przez kurię. No, rozmaite takie właśnie oskarżenia miały skompromitować Kościół w ogóle, zmarłego kilka lat wcześniej arcybiskupa Sapiehe i aktualnego prymasa Wyszyńskiego. I tu trzeba przyznać, że do tej nagonki propagandowej na Kościół przyłączyli się wtedy literaci, w tym wielu wybitnych twórców, m.in. Sławomir Mrożek, Andrzej Kioski, czy wspominana już Wisława Szymborska podpisali taki haniebny list potępiający właśnie kurię krakowską jako siedlisko szpiegów, faszystów i wszelkich zbrodni oraz zboczeń. To zjawisko rzeczywiście narastało, zjawisko nagonki na Kościół, Przyhamowała je, paradoksalnie, śmierć Stalina na moment, wtedy mianowicie, kiedy Stalina zastąpił na trzy miesiące, jako postać numer jeden przy efektywnej władzy w Związku Sowieckim, ławrient Iberia, krwawy oprawca, szef NKWD, odpowiedzialny za najcięższe zbrodnie popełniane przez NKWD w latach 39-53 Beria był jednocześnie człowiekiem, który najlepiej rozumiał słabości systemu wewnątrz i był gotów na jego odgórną policyjną, można tak powiedzieć, liberalizację. Nie był zwolennikiem akurat przyspieszonej rozprawy z Kościołem i to on wstrzymał nawet specjalną uchwałą Rady Ministrów Związku Sowieckiego proces biskupa Kaczmarka, biskupa Kieleckiego, który był oskarżony właśnie o współpracę z faszystami, no rozmaite inne wymyślone zbrodnie, po to, by przetestować niejako możliwość procesu, jaki w przyszłości wytoczy się samemu prymasowi Wyszyńskiemu. A więc jeszcze na początku czerwca 1953 roku wydawało się, że z Moskwy jest zapalone światło żółte, może nawet czerwone, prawda? Nie wchodzimy na razie jeszcze na ścieżkę konfrontacji z kościołem. Ale Beria został Zlikwidowany przez większość towarzyszy z Politbiura, którzy obawiali się, że niezależnie od jego liberalizujących w tym momencie pomysłów w rozmaitych aspektach, Beria zwolnił około miliona więźniów wtedy z obozów ułagu po prostu w Związku Sowieckim, że Beria jako człowiek najbardziej bezwzględny i jednocześnie mający największe oparcie w aparacie policyjnym, może być niebezpieczny dla wszystkich członków Politbiura, zatem ci się zmówili i doprowadzili do niespodziewanego aresztowania Berii i jego stracenia. I paradoksalnie ten moment oznaczał przyspieszenie z powrotem kursu antykościelnego i kursu, który można określić często wtedy stosowanym określeniem, dokręcanie śruby. W szczególności nowy, wyłaniający się stopniowo z tej wewnętrznej walki na Kremlu lider Chruszczow, był przekonany, że głównym wrogiem ideologicznym do zwalczenia wewnątrz systemu są wierzenia, są religie. Chruszczow zburzył więcej cerkwi w Związku Sowieckim niż którykolwiek z jego poprzedników. Doprowadził do masowych prześladowań wszystkich religii w Związku Sowieckim. Chruszczow kojarzy nam się z Odwilżą i słusznie, ale w dziedzinie polityki religijnej był zwolennikiem najbardziej ostrej walki z religią. I to właśnie dopiero wtedy pojawiło się, czyli na progu jesieni 1953 roku, to zielone światło z Moskwy, tak, możecie przeprowadzić proces biskupa Kaczmarka, możecie aresztować prymasa Wyszyńskiego, można nareszcie rozprawić się całkowicie z kościołem. Czyli w wyniku dokręcania śluby doszło w grudniu do tego, że episkopat złożył ślubowanie na wierność PRL-owi, mniejsze zło... To był rzeczywiście dla wielu członków episkopatu wybór mniejszego zła, można tak powiedzieć, ponieważ uznali na czele z biskupem ordynariuszem łódzkim, Michałem Klepaczem, że zgoda na ten dyktat władz państwowych przynajmniej uratuje instytucję kościoła, pozwoli zachować większość biskupstw w dotychczasowej obsadzie. No bo na razie władze aresztowały tylko, mówię w cudzysłowie, liczę w pamięci chyba siedmiu biskupów, bo oprócz biskupa Kaczmarka, skazanego na wieloletni wyrok więzienia, oprócz internowanego prymasa Wyszyńskiego, także biskup Adamski, biskup Baraniak, który stracił w wyniku tortur wszystkie zęby i zdrowie do końca życia. Biskup Herbert Bednosz, biskup Juliusz Bieniek i jeszcze jeden biskup, którego nazwiska w tej chwili sobie nie przypomnę. To była wciąż mniejszość episkopatów. Większość pozostawała na swoich miejscach postawieni wobec takiego dyktatu władzy, że albo złożą przysięgę na wierność tej władzy, o to chodziło, tej grudniowej aferze z 1953 roku, albo po prostu władza ich zdelegalizuje, wprowadzi może kogoś z tych księży patriotów, prawda, z tych czterech tysięcy już gotowych do przejęcia władzy w kościele, tak zwanych postępowych księży. Biskupi wybrali taki wariant, który można nazwać mniejszym złem i po kilku latach prymas Wyszyński, kiedy spotka się z biskupem Klepaczem, który podjął tę decyzję właśnie w momencie, czy tuż po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, uznał, że to była decyzja słuszna. Nie przedstawiał jakichś pretensji pod adresem biskupa Klepacza, choć w swoich zapiskach więziennych wyrażał trochę żal, że w momencie jego internowania nikt nie stanął w jego obronie poza jego psem i poza jednym księdzem Niemcem zresztą z pochodzenia. Poszła dziś w świat najbardziej sensacyjna wiadomość ostatnich miesięcy. Z Polski zbiegł na zachód i znalazł się w Stanach Zjednoczonych Józef Światło, Jeden z najwyższych kierowniczych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Mówi wszystko co wie, a wie bardzo wiele. Zna wszystkie niemal kulisy i wszystko co się działo przez długie lata okupacji sowieckiej w Polsce. W autobiografii zespół Perfect śpiewał Wiatr odnowy wiał. Czy taki wiatr mógł poczuć podpułkownik Józef Światło, który w grudniu 1953 roku uciekł na zachód, robiąc sobie trochę taki prezent mikołajkowy, bo zrobił to 5 grudnia? Myślę, że bał się wiatru zmiany. Nie wiem, czy odnowy, w każdym razie zmiany, który zaczął wiać także na szczytach władzy służb specjalnych. Bo w tym samym grudniu 1953 roku, kiedy Józef Światło, prawdziwe nazwisko Benjamin Fleichfarb, uciekł w Berlinie na stronę zachodnią, odwołani zostali do Związku Sowieckiego jeszcze ważniejsi od niego funkcjonariusze bezpieki w służbach wojskowych, Demid Wozniesieński i Antoni Skulbaszewski, którzy zajmowali się podobnie jak Światło, zbieraniem haków na towarzyszy. Światło mógł się przestraszyć, że te zbierane przez niego właśnie informacje na bardzo ważnych przecież funkcjonariuszy partyjnych mogą zemścić się na nim. Po prostu ci, na których zbierał te materiały, mogą akurat znaleźć się w zwycięskiej frakcji i zemścić na nim. A więc nie tyle ucieszył go wiatr zmian, ile przeraził i skłonił do tego, by uciec co prędzej, mając na wkupne niejako informacje całkowicie kompromitujące reżim komunistyczny.